Program drugi Polskiego Radia jest dziewiąta. Witamy Państwa ponownie, Magdalena Wojtulanis i Klaudia Baranowska. Dziś jest niedziela, 26 kwietnia, 116 dzień roku. Słońce w znaku Byka wzeszło o godzinie 5.18, a zajdzie o 19.50. Dzień będzie trwał 14 godzin, 37 minut. Imieniny obchodzą Marzena, Aureliusz, Dominik, Grzegorz, Mariusz, Piotr i Ryszard. Najlepsze życzenia składamy Państwu. I zapraszam teraz na kolejne dziś Wiadomości Kulturalne w Dwójce, które przedstawi Marcin Pesta. Witam ponownie w Teatrze imienia Wila Machorzycy. W Toruniu dziś premiera spektaklu Kandyt, czyli optymizm na podstawie powiastki filozoficznej Woltera. Przedstawienie reżyseruje Sławomir Narloch. To opowieść o młodym człowieku, który podróżując po świecie doświadcza wojen, nierówności i ludzkiej obłudy. Twórcy podkreślają, że choć tekst powstał w XVIII wieku, jego przesłanie pozostaje zaskakująco aktualne. Inscenizacja inspirowana jest malarstwem Andrzeja Wróble Spektakl wyróżnia się nietypową formą. Widownia została podzielona na dwie części, a każda z nich zobaczy inne zakończenie. Premiera kandyda dziś o 18:00 w Teatrze Imienia ma Chorzycy w Toruniu. W Muzeum Narodowym na Zamku w Lublinie prezentowana jest nowa wystawa Czas Samurajów. Ekspozycja przedstawia historię, kulturę i codzienne życie samurajów poprzez drzeworyty takich artystów jak Kuniyoshi i Hiroshige. Na zwiedzających czekają setki oryginalnych zabytków łączące opowieść o honorze i wojnie z mniej znanym obliczem samurajów jako ludzi sztuki i kultury. To pierwsza tego typu wystawa w województwie lubelskim mówi jeden z kuratorów Maciej i drewniak. Blisko 600 obiektów tutaj sprowadzonych i nie będą to nie też tylko z polskich instytucji muzealnych, z tych dwóch największych oczywiście, z Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Narodowego w Warszawie, ale też po raz pierwszy w zasadzie opuści gmachy Muzeum z Berlina. To jest jedyne w Europie Muzeum Samurajów pod kierunkiem Pitera Jensena, to są jego zbiory i stamtąd będzie głównie sprowadzone uzbrojenie, także po raz pierwszy będzie opuszczony praktycznie Berlin i będzie zaprezentowany szerszej publiczności, w tym tutaj w Polsce będzie można zobaczyć, obiekty. Wystawa Czas Samurajów w Muzeum Narodowym w Lublinie prezentowana będzie do 27 września. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus zaprasza dziś na koncert Broadway i Kino Muzyczna Podróż od Nowego Jorku po Hollywood. Centralnym punktem wieczoru będzie prawykonanie koncertu Hanny Kulenty, inspirowanego Amerykaninem w Paryżu. To pierwsze takie Broadwayowskie wydarzenie w historii naszej orkiestry mówi Wojciech Kabata. Całkowicie jest poświęcony największym przybojom muzyki Broadwayowej, przeplatany fragmentami muzyki filmowej. Udział znakomici soliści wezmą, bo Aleksander Dębicz, pianista o no, międzynarodowej renomie, a także krakowski Quintet Denty, którzy wykonają utwór specjalnie napisany na tą okazję Hanny Kulenty. Jest to utwór Five Run Five, koncert na Quintet Denty i orkiestrę smyczkową. W programie m.in. West Side Story, Rhapsody in Blue, plus wszelkie największe, takie takie hity muzyki filmowej, które będą przeplatane w programie. Początek koncertu Broadway i kino o 18.00 w zabytkowej auli uniwersyteckiej w Poznaniu. Kapituła Nagrody Dziennikarskiej Polskiego Radia Melchiory 2026 ogłosiła nominowanych w sześciu kategoriach za reportaż radiowy. Nominacje otrzymali m.in. Adriana Andrzejewska-Kuras i Michał Słobodzian z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw oraz Katarzyna Michalak z Radia Lublin. W kategorii podcast autorski wyróżniono m.in. Małgorzatę Żerwę ze studia reportażu Polskiego Radia oraz Adriana Bąka z raportu o stanie świata. Laureatów poznamy 12 Maja podczas gali w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie zwycięzcy otrzymają statuetki Melchiora oraz nagrody pieniężne. 900 eksponatów, w tym część Skarbu średkiego trafiło na wystawę poświęconą dynastii Przemyślidów w Pradze. To największa ekspozycja przygotowana w tym roku przez Praskie Muzeum Narodowe. Prezentowane artefakty przybliżają dzieje rodu, który kształtował historię Czech i Europy. Znajdują się wśród nich prawdziwe unikaty, takie jak królewski pierścień przemysła Otokara I oraz liczące ponad tysiąc lat haftowane tekstylia z grobu Świętej Ludmiły. Eksponaty pochodzą nie tylko ze zbiorów Muzeum Narodowego. Niektóre zostały wypożyczone z prawie 70 instytucji, także zagranicznych. Jest wśród nich złota korona ślubna ze skarbu Śreckiego, odnaleziona przypadkiem w latach 80. w polskiej środki. Śląskiej. Wciąż zadajemy sobie pytanie, do kogo mogła należeć, bierzemy pod uwagę Elżbietę Przemyślitkę, Elżbietę Rykse i Blankę de Valois. Powiedział czeskiej telewizji archeologii Irzimi Militki. Część skarbu średkiego oraz pozostałe artefakty będzie można oglądać w Muzeum Narodowym do połowy października z pragi Wojciech, Stoba, polskie radio. To były wiadomości kulturalne. Po szczegółu informacji odsyłam Państwa na naszą stronę internetową lub do aplikacji mobilnej Polskiego Radia. Pogoda Aura będzie dzisiaj zmienna i dość dynamiczna. Najspokojniej zapowiada się na zachodzie kraju, gdzie pojawi się więcej słońca i przejaśnień. W centrum i na wschodzie chmur będzie więcej. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich możliwy także deszcz ze śniegiem. A w Karpatach nawet sam śnieg. We wschodniej Polsce lokalnie mogą pojawić się burze skrupą śnieżną. Temperatura od około 6 stopni na północnym wschodzie i w górach przez 10 stopni w centrum do 14 stopni na południowym zachodzie. Silniej powieje z północnego zachodu, najmocniejsze porywy wiatru na północnym wschodzie, nawet do 85 km na godzinę. Mocno także nad morzem i miejscami w centrum kraju. Po południu na zachodzie wiatr zacznie słabnąć, czyli wychodzi na to, że będzie dzisiaj trochę słońca, trochę deszczu i wyraźnie chłodniejsze powietrze.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 Słuchają Państwo niedzielnego poranka dwójki. Tę y, część poranka właśnie, która prowadzi nas do dziesiątej. Zaczniemy od nowości płytowej, która miała premierę w piątek. To album zespołu Letą Pet pod kierownictwem Simona Pierre Bestiona, Bomba Flamenka, tak jest zatytułowana. A e, za tą muzyką stoi historia niezwykła, niemal nieprawdopodobna. Cesarz Karol V, jeden z najpotężniejszych władców XVI wieku, miał u schyłku życia zorganizować próbę własnego pogrzebu. No i właśnie z tej opowieści zrodził się cały dźwiękowy świat, cały album, który przypomina ten, tę historię niezwykłą Simon Pierre Bestion. Bomba Flamenka, krótki fragment Magnificat Antonia de Cabezona ze znakomitego albumu francuskiego zespołu Le Tumpet pod kierunkiem Simona Piera Bestiona. To opowieść, ale też artystyczna wizja fascynująca. W 1558 roku cesarz Karol V, czując zbliżający się koniec, miał podobno zorganizować próbę własnego pogrzebu, uczestniczył w niej, być może leżąc w trumnie wsłuchany w dźwiękowe mszy żałobnej w całą tę oprawę. A Simon pierre nią wychodzi od tej opowieści i tworzy wyobrażone rekwiem, muzyczny rytuał, który mógł towarzyszyć śmierci jednego z najpotężniejszych władców swojej epoki. Intrygująca płyta, no i cała historia muzycznie to wszystko bardzo wciągające. Potem teraz nowość płytowa to była. Wracamy też do nowych albumów wyróżnionych Fryderykami 2026. Kolejna kategoria dzisiaj, którą przywołuję w poranku to muzyka koncertująca, w której zwyciężył album Olejniczak Life at the Chopin University of Music. Szczególne wydawnictwo nie tylko ze względu na repertuar, ale też na to, że dokumentuje koncertową interpretacje. Janusza Olejniczaka, pianisty, którego nie ma już z nami, zmarł 20 października 2024 roku. No ale zostały jego nagrania, a to ma rzeczywiście wymiar symboliczny, i pozostaje ważnym świadectwem jego sztuki. Nagranie zarejestrowano na żywo w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Artyście towarzyszyła Symfonia Warsowia pod dyrekcją Gabriela Chmury. To naganie Oleniczek live at Chopin University of Music, wyróżnione, nagrodzone Fryderykiem 2026 w kategorii muzyka koncertująca. To był finał koncertu fortepianowego Wojciecha Kilara, Janusz Oleniczek Orkiestra Symfonia Warsowia pod dyrekcją Gabriela Chmury. No i kolejna kategoria dzisiaj, przegląd taki krótki, Państwu Prezentuje właśnie tych nagród w Fryderyków 2026, muzyka klasyczna i teraz album roku, muzyka orkiestrowa. Statuetka trafiła do Filharmonii Poznańskiej, Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza za album z symfonią Demol op. 21 Zygmunta Stojowskiego. To... Kolejny przykład fonograficznego odkrycia muzyki niesłusznie zapomnianej. Stojowski był jednym z najwybitniejszych polskich twórców przełomu stuleci XIX i XX. Pianistą, kompozytorem, pedagogiem, uczniem Władysława Żeleńskiego, później związanym z Paryżem, Nowym Jorkiem. Bardzo ceniony to był artysta, pianista. Nagrodzony album y, potwierdza, jak ważną rolę pełni dziś w naszym życiu muzycznym Łukasz Borowicz w przywracaniu polskiej muzyki symfonicznej, należącego jej miejsca na estradach i w katalogach fonograficznych. Trzecia część symfonii Demol, opus 21 Zygmunta Stojewskiego z albumu nagrodzonego Fryderykiem 2026 w kategorii muzyka orkiestrowa. To interpretacja Orkiestry Filharmonii Poznańskiej kierowanej przez Łukasza Borowicza, który od lat konsekwentnie przywraca naszej pamięci zapomniane arcydzieła muzyki polskiej i nie tylko. Dla Łukasza Borowicza był to zresztą wyjątkowo udany rok no i bardzo owocny piątkowy wieczór, bo artysta został uhonorowany aż trzema statuetkami Fryderyk 2026. Oprócz kategorii muzyka orkiestrowa nagrodzono go także w kategoriach muzyka churalna i za najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej, za album Andrzej Czajkowski, dwa koncerty fortepianowe, fortepianowa sonata z udziałem P. Jabłońskiego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To y, wyróżnienie niezwykle ważnej pracy i działalności tego dyrygenta, konsekwentnie przywracającego do życia dzieł zapomnianych, często pomijanych przez estrady, i fonografię. Program Drugi Polskiego Radia jest już dziewiąta trzydzieści. Kunstkamera Była fotografia wówczas takim punktem wspólnym między aktorem a widzem. Bo jak kończyła się sztuka, zasuwały się kotary, już widz nie miał kontaktu z aktorem. A dzięki fotografii Dzięki ikonografii wcześniej, grafice, ale fotografii szczególnie mógł zakupić małe, większe fotografie, aktora w roli jeszcze wtedy, wykonane w zakładzie fotograficznym. Te pierwsze lata to jest ten moment, kiedy aktor idzie do zakładu fotograficznego w całym rynsztunku, w całym ubraniu, z rekwizytami i fotografuje się u fotografa. Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Wśród bogatych teatraliów w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się liczna kolekcja zdjęć. Wybrane obiekty możemy teraz oglądać w gabinecie fotografii na wystawie Świat teatru i fotografia na ziemiach polskich w XIX i początku XX wieku. To tak zwana epoka gwiazd. I dziś zapraszamy na spotkanie z fotografiami aktorki wyjątkowej. Gwiazdy, epoki gwiazd, największej aktorki drugiej połowy XIX wieku, czyli Heleny Modrzejewskiej. Dr Agnieszka Wanicka, historyczka teatru i fotografii teatralnej, adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Która przyjechała do Warszawy na występy gościnne w 1968 roku i te występy gościnne przyniosły jej jakiś taki fenomenalny sukces. Została zatrudniona w 1869 roku i stała się największą gwiazdą rządowych teatrów warszawskich. Do wyjazdu w 1876 roku absolutnie dominowała tutaj i przyciągała publiczność do teatru. Tutaj grupa kilkunastu, kilkudziesięciu zdjęć? Nawet kilkudziesięciu, na całej wystawie, na której możecie zobaczyć 115 fotografii bardzo różnych, od najmniejszych, po duże formaty, wszystkie z epoki, wszystkie oryginalne i wszystkie ze zbiorów Muzeum Narodowego. Mamy tutaj, jak się wchodzi do gabinetu, na ścianie od razu wprost całe takie spektrum różnych fotografii, których bohaterką jest właśnie Helena Modrzejewska. Katarzyna Mączewska, badaczka historii fotografii i kolekcji ikonograficznych, kuratorka wystawy. Widzimy ją w różnych rolach. Fotografowaną przez różnych fotografów, ale szczególnie przez jednego w tym okresie warszawskim, o którym wspomniała Agnieszka. W Warszawie była, przypomnijmy, od 1869 roku do 1876, po czym wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i tam już robi międzynarodową karierę. Ale w Warszawie fotografuje się oczywiście, jak wcześniej w Krakowie, świadoma, absolutna tego medium fotograficznego. To jest bardzo wcześnie. Oczywiście fotografia w momencie, kiedy ona dalej dalej rozwija, później już w Stanach Zjednoczonych swoją karierę, fotografia też jest coraz bardziej technologicznie rozwinięta, więc ona wykorzystuje ją naprawdę w wielu aspektach. No i oczywiście później na bazie fotografii wykorzystuje swoje wizerunki do różnych także marketingowych, prawda Agnieszko, na, na perfumach, na czekoladkach. Tak, na papierosach, więc ten wizerunek fotograficzny, później reprodukowany Heleny Modrzejewskiej funkcjonuje w tym takim świecie marketingu, więc to też jest niebywałe. No i cóż, no i mamy też w gablocie, w gabinecie fotografii, jest też na środku gablota, w której jest niebywały obiekt, fotografia dużych wymiarów, bo to jest 50 prawie 5 cm na 41,5, duża fotografia, mocno pokolorowana ale pokolorowana farbą olejną. Często się zdarza, oczywiście, kolor fotografii, te pierwsze, pierwsze dziesięciolecia rozwoju fotografii, no to też to te podkolorowywanie fotografii. Można sobie zobaczyć, że podkolorowywano oczy, policzki, usta. Prawda? Już na odbitce fotograficznej malowano, podkolorowano jakimiś takimi farbkami, delikatnie ten kolor zaznaczając. A tutaj mamy portret Heleny Modrzejewskiej, bardzo mocno pokolorowany taką grubą warstwą farby olejnej. Ja powiem szczerze, że myślę że to jest obraz. Tak, tak, taka też, też pewnie była idea, duży format, jednocześnie no rzeczywiście takie nawiązanie do malarstwa, ale podstawą był prawdziwy wizerunek artystki. Kto jest autorem tego zdjęcia? Maksymilian Fajans. Warszawski fotograf, który już wówczas miał, jesteśmy w 1868 roku, już wówczas otworzył bardzo taki modny, dobrze prosperujący, nowy, w nowym punkcie zakład fotograficzny. Maksymilian Fajans fotografował Helenę Modrzejewską w takim stroju ozdobnej sukni balowej. I to też nie jest przypadek, prawda? No, Modrzejewska była ikoną mody. Słynęła jakby z przepięknych sukni, z przepięknych pięknych kostiumów. Tu widzimy ją w sukni prywatnej, ale ta jej takie wyczucie mody, wyczucia piękna w ogóle, widać znakomicie w tych wszystkich kostiumach scenicznych. Aktorzy wszyscy, nie tylko Modrzejewska, wszyscy aktorzy w XIX wieku sami projektowali swoje kostiumy, sami projektowali charakteryzację i to też jest taki element, jeżeli było się, prawda, dobrym aktorem, to nie tylko dlatego, że się miał znakomity głos, tylko miało się tą umiejętność jakby stworzenia postaci, czyli również wymyślenia kostiumu i charakteryzacji. I wśród tych wszystkich aktorów, aktorek rzeczywiście taką królową kostiumu była Helena Modrzejewska i to widać w jej strojach prywatnych, widać właśnie w kostiumach scenicznych. To jest pomysł, to jest materiał, ale widać to jest coś, co mnie zachwyca do dzisiejszego dnia. Taka umiejętność Modrzejewskiej tworzenia obrazu. Ona wie, bo teatr XIX wieku to jest teatr taki audialny. Widzowie są bardzo czuli na dźwięk na głos, na barwę głosu. Ale Modrzejewska wie, że porozumienie z widzem buduje się na tym, co się widzi na obrazie. I ona umie stworzyć jakby wspaniałą postać, pozę i do tego potrzebny jest jej oczywiście też przepiękny kostium. I to jest taki klasyczny przykład takiej sztuki aktorskiej, którą nazwiemy idealizmem realistycznym. Wszystko na scenie jest ważne, ale można przedstawiać tylko to, co z pięknej strony Widać, co ma tą piękną linię. Modrzejewska jest mistrzynią takiego idealizmu realistycznego, czyli tej pięknej linii, pięknej pozy. A co to jest za moment w życiu Modrzejewskiej, ten tutaj etap warszawski? Bo wspomniałaś o tym, że ona już tutaj z Krakowa przyjechała, no nie tylko z doświadczeniem scenicznym, ale również z tym doświadczeniem pozowania w atelier fotograficznym. Ona zaczyna tak naprawdę przyjaźni się, a są też takie badania między innymi Emila Orzechowskiego, czyli największego znawcy biografii modrzejewskiej, że Modrzejewska i Walery Żewuski byli w jakiś sposób spokrewnieni. Walery Żewózki jest y, najlepszym krakowskim fotografem i przypuszczamy, że od samego początku, od 1865 roku Żewuski fotografuje Modrzejewską, ale także też innych aktorów krakowskich, ale przede wszystkim Modrzejewską, która zdobywa w Teatrze Krakowskim też tą pozycję najwybitną gwiazdy, robi jej bardzo dużo fotografii, także fotografii sekwencyjnych, które tutaj ona też robi u Jana Mieczkowskiego. I rzeczywiście chyba tam u Żewoskiego ona się uczy, jakby czym jest fotografia, jakie znaczenie ma fotografia i też warto to dodać, że Modrzejewska zostaje zatrudniona na występy gościnne z Krakowa do Warszawy na podstawie fotografii, ponieważ prezes Teatrów Warszawskich widzi fotografie zrobione przez Żewuskiego, dokładnie to są fotografię w roli Ofeli w Hamlecie, zachwyca się tymi fotografiami, mamy na to dowód w liście i na podstawie tych pięknych zdjęć zaprasza tą piękną aktorkę na występy gościnne do Warszawy. Więc to jest taki moment, że ona tu z taką umiejętnością już pozowania i ze świadomością tego, co może jej dać w kształtowaniu kariery fotografia przyjeżdża do Warszawy i tutaj kontynuuje to już z takim ogromnym rozmachem. I do kogo tutaj w Warszawie się kieruje? Czy to było oczywisty wybór, gdzie ma się fotografować? Wówczas w Warszawie już działało kilku bardzo ważnych, prężnych zakładów fotograficznych, nawet więcej niż kilka, ale do takich, do których mogłaby się udać, takich naj, jednych z najbardziej popularnych, wówczas najnowocześniejszych, był m.in. zakład Jana Mieczkowskiego, który mieścił się w stosunkowo niedaleko teatru, bo przy ulicy Miodowej, na rogu ulicy Miodowej Senatorskiej, od początku lat 60., przez następne kilkanaście lat do około 1880 roku tam Mieczkowski fotografował i to też u niego często fotografowali się ludzie teatru. Na wystawie możemy zobaczyć takie sekwencje, to też bardzo ciekawe, po kilka fotografii z jednej sesji prezentujące jedną rolę. Tutaj mamy poszczególne fotografie, które są takimi małymi. Carte visite, to był bardzo popularny format, taki 6 cm na 9 cm na kartunikach i to Trochę większe formaty gabinetowe, to jest około 14 cm z kawałeczkiem, 10 cm 11 plus minus. Bardzo też ciekawe są takie zestawienia. Tutaj mamy na przykład zestawienie ról szekspirowskich. Między innymi mamy tutaj ją w roli Julii, także Ofelii czy Kleopatry. Tu na przykład Ofelia, przepiękne zdjęcie. Jak znakomicie Mieczkowski potrafił wyczuć jakby tutaj to o co chodziło w aktorstwie modrzejewskiej, ten idealizm realistyczny. To jest takie po prostu piękno pozy, miękkość, harmonijność, estetyka, linia, to tego była miszczynią jakby modrzejewska i to widać na przykład w tych fotografiach Ofeli. Warto je zestawić sobie tak z ciekawości z fotografiami Żewuskiego, kiedy to są zupełnie inne zdjęcia, kiedy ona jest jeszcze, ona tak gra bardzo realistycznie. To są takie ostrzejsze jakby ujęcia, bardziej takie ekspresyjne, nie ma tego wygładzenia, w których no z kolei właśnie mistrz był Mieczkowski i wyczuł świetnie ten styl warszawski. Te jej ruchy, takie świadome, pięknie układała dłonie. Niesamowita świadomość swojego ciała, tam nic nie ma przypadkowego. To jest to, z czego ona słynęła. Pisano o niej, że jej ruchy już nadają się w ogóle do malowania i fotografowania. Właśnie ludzie chodzili do teatru. Jest takie ładne wspomnienie, które ja bardzo lubię, kiedy pisze osoba, która ją wspomina, że ludzie Modrzejewską pożerali oczami. I to rzeczywiście jakby ona robiła niesamowite wrażenie wizualne, ale właśnie taką bardzo przemyślaną i piękną pozą, która malowniczo się układała. I to widać na tych fotografiach Mieczkowskiego. Powiedziałyście o tym, o tych funkcjach reklamowych, promocyjnych tych fotografii. A czy ona też je jako no, rodzaj dokumentacji jakiegoś dzieła sztuki traktowała? Wiedziała, że tak naprawdę dla późniejszych pokoleń to chyba... Głównie te fotografie będą świadectwem. Modrzejewska bardzo mocno też dbała o swoją pamięć, to jest na pewno. Ja tak myślę sobie, właśnie mało jest takich badań jakby jeszcze na ten temat, ale to jest taki pierwszy moment w ogóle, bo my tu w gabinecie fotografii widzimy zdjęcia aktorów od lat 60. To jest pierwsze pokolenie aktorów, którzy mogą siebie zobaczyć na fotografii. I są takie czasami czy listy, czy wspomnienia, które mówią, że dla aktorów to była też taki rodzaj no, profesjonalizacji sztuki aktorskiej, że oni siebie widzieli, w związku z tym mogli pracować jeszcze lepiej i nad tą pozą, i nad tym gestem, i nad kostiumem. Więc to, że Modrzejewska widziała siebie na fotografii, na pewno wpłynęło na coraz lepszą sztukę aktorską, której ona słynęła całe życie, prawda, że całe życie się rozwijała. Tutaj patrzymy w większości, czy, czy wszystkie te zdjęcia, powiedzcie, to są fotografie, które powstały w atelier czy ona przekroczyła właśnie ten próg atelier, czy, czy załapała się już na te reporterskie fotografie? Kiedy ona przyjechała do Krakowa w 1903 roku, to już wtedy robiono fotografie sceniczne. I jest takie zdjęcie z 1903 roku, kiedy ona grała Laodamie, w Lasie laodami Wyspieńskiego, ale ona była typową aktorką fotografii atelierowej, więc to jest jedno zdjęcie zrobione tak trochę przez przypadek, ale przede wszystkim zdecydowana większość jej fotografii to są zdjęcia atelierowe. Pierwsze fotografie sceniczne mogą powstawać zarówno w momencie, kiedy już pojawia się światło elektryczne. I oczywiście te kolejne dziesięciolecia rozwoju również techniki fotograficznej i to są dopiero lata 90 XIX wieku, kiedy możliwe są te początki właśnie fotografii scenicznej i im dalej, tym już jesteśmy w tym XX wieku i już fotografia zupełnie ma inne możliwości, inna technologia, inna też rzeczywistość zmieniająca się, także teatru i już zupełnie inne patrzenie fotografa na scenę. Ja jeszcze dopowiem, bo to też robią wrażenie oczywiście ten czas, kiedy nas w Stanach i tam jest kilka oczywiście znanych zdjęć, kiedy nas na przykład na plaży, w kostiumie kąpielowym, więc jest kilka takich reporterskich fotografii jakby Modrzejewskiej bardzo ciekawych i trzeba też dodać, że ona sama interesowała się fotografią i z listów Modrzejewskiej wiemy, że właśnie już kiedy jest w Stanach Zjednoczonych, sama kupuje sprzęt do robienia fotografii i sama wywołuje jakby zdjęcia, więc nie tylko pozowanie do zdjęć, ale Również sama zaczęła w pewnym momencie fotografować i bardzo ją to zaciekawiło, ale nic więcej oprócz kilku listów na ten temat nie wiemy. Agnieszka Wanicka i Katarzyna Mączewska opowiadały o fotografiach Heleny Modrzejewskiej. Wystawę poświęconą fotografii teatralnej można oglądać w Gabinecie Fotografii Muzeum Narodowego w Warszawie do końca maja. Do usłyszenia, Aleksandra Łapkiewicz. Thank you. finał kwartetu fortepianowego Adur, opus 26 Johannesa Bramsa w znakomitej interpretacji nagrodzonej Fryderykiem 2026 w kategorii Album Roku, Muzyka Kameralna, Większe Składy. A statuetkę otrzymał wyjątkowy zespół artystów Krystian Zimmerman, Maria Nowak, Katarzyna Budnik i Julia Okamoto. Kończymy niedzielny poranek dwójki. Za chwilę kafe Muza. Agata Kwiecińska i jej gość już czekają na Państwa. na Ja żegnam się muzyką z południa Włoch z zespołem kansjoniery Grecanico Salentino. Glaudia Baranowska, bardzo dziękuję. I do usłyszenia jeszcze dzisiaj w samo południe. Autopromocja. W połowie dekady lat 40. Schumann przeżywa poważny kryzys emocjonalny, choć potem na kilka lat powróci do względnej stabilności. Jego muzyka zaczyna coraz wyraźniej przypominać strumień świadomości, podczas gdy stosunek do Klary zdradza narastającą wrogość. Kolejne zachwianie mentalnej równowagi doprowadzi go do próby samobójczej pobytu w Azulu Wendynis i śmierci tamże w roku 1856. W cyklu Giganci Szumana czas przedostatni. Zapraszam dziś o 14.00. Andrzej Sułek. Autopromocja.